ostatnio bardzo modna akcja jest, to również internet przychodzi z pomocą branży rolnej, zjedz jabłko na złość Putinowi. Odkąd Rosja wprowadziła embargo, zostaliśmy z bardzo dużą ilością jabłek, z którymi za bardzo nie ma co zrobić. Z jednej strony, czy jesteśmy w stanie te wszystkie jabłka zjeść, a być może pójść w przetwory coraz modniejszy i coraz popularniejszy polski napój alkoholowy cydr mógłby tutaj pomóc branży z pewnością cydr byłby dobrym rozwiązaniem natomiast myślę tak, że większość albo spora ilość osób, które pierwszy raz spotkały się z nazwą cydr nie wiedzą w ogóle co to za napój i z czego się robi i tutaj można by uruchomić media, żeby jakąś reklamę taką podjęły, że to jest napój produkowany z jabłek, że można go kupić w sklepach, że mógłby on być, powiedzmy, jeżeli jest za słodki, rozcieńczany w różnym stopniu, tak żeby nie był za słodki. A może z dodatkiem syropu? Może być, natomiast ja na tej technologii się nie za bardzo znam, ale mógłby on z powodzeniem zastąpić pewnie napoje alkoholowe, które piją normalni ludzie, powiedzmy piwo, zamiast piwa pić butelkę cydru. Zwłaszcza, że cydr jest chyba dość popularnym napitkiem na Wyspach Brytyjskich, prawda? Tak, tylko że w Polsce jest nie za bardzo znany. Szczerze powiedziawszy, no pewnie jakby zrobić ankietę na pierwszej ulicy, to niewiele osób z, skojarzyłoby, co to w ogóle jest. Więc to wymaga jakiejś reklamy, to wymaga również czasu, żeby ludzie się do tego przekonali, żeby to nie jest wyjście na, na już na dzisiaj, na szybko. Tak jak zresztą minister powiedział, że też nowych rynków na, na jabłka też nie tak stryknięcie parcem się nie znajdzie, po prostu musi to być jakiś czas, musi minąć, żeby przekonać ludzi do tego, żeby kupować jabłka i żeby one były w miarę tanie i żeby zastąpić jeden napój alkoholowy innym, który jest związany z naszą produkcją, z naszym rolnictwem.